Amen. Jak można nie wykorzystywać czasu? Kładę się spać To ja sobie nie myślę, idąc spać, o rzeczach, które są niepotrzebne Ja sobie nie myślę, jakie tam bym miał pięterko w domu na przykład, by było dobre mieć Albo jaki tam samochód, albo nie myślę sobie o pierdołach, nie wiem o czym, o czymkolwiek Tylko myślę o Bożych rzeczach Zasypiam z myślami o Bożych rzeczach Często zwracam się do ściany i sobie tam coś szemram innymi językami, mogę się powiedzieć. Kiedy wstanę w nocy na siku, rozumiesz, a jak piję wieczorem to wstaję na siku, to nie omieszkam wzywać imienia Pańskiego, rozumiesz? Nie idę, proszę Ciebie, jak wiesz, jak pana lalka, uderzam się o ścianę i się zastanawiam, o ściana, nie, tu nie, nie było jej tutaj, tak? Tylko ja idę i się modlę, tak? Jak, jak widzę, że jestem na tyle przytomny, że mogę więcej czasu spędzić z Panem, to po sikaniu idę i się modlę rozumiesz? Jak zobaczę, że przysypiam na tej modlitwie, to wstaję i idę do łóżka z tym Wykorzystuję czas! To proste. Można pracować i wykorzystywać czas. Rozumiesz? Albo się modlisz, albo rozważasz sprawy pańskie, albo możesz poczytać, albo możesz posłuchać. Rozumiesz? Duchowy rozwój to jest priorytet. Numer dwa. Bardzo mocno połączony z priorytetem numer jeden. I w związku z tym, jakby miksu tego dwóch, tych dwóch priorytetów przychodzą objawienia. Ludzie mówią, a skąd Ty takie rzeczy wiesz? Przecież w Biblii nie napisali. a ja mnie trzeba umieć czytać te białe części Biblii. Bo te czarne to każdy kus i te, te literki. Ale ja między literkami jeszcze czytam. Jak? No, ja powiem Ci jak. Priorytet numer jeden, priorytet numer dwa. Szukam Pana ustawicznie to mogę czytać Białe Miejsca. Przychodzą objawienia do mnie, ale one nie przychodzą dlatego, że ja leżę do góry kołami, rozumiesz? I ja myślę sobie, jak to teraz na mnie spadnie niebiański deszcz. I nie myślę sobie, jakby to pięknie było, gdyby na tych, w tych kościołach polskich marnych pojawiała się chwała Boża. Tak jak się pojawia gdzieś tam, żeby tam pył złoty padał. Chcesz pyłu? Ale ludzie, ja też chcę. W niebie są chodniki ze złota. To jak aniołowie chodzą po tym złodzie, to to się ściera i leci na ziemię. Ja już to trzasnąłem. Rozumiesz? Skąd ten złoty pył? Rozumiem? Ten złoty pił jest. Chwała Boża schodzi, może ciebie jak mgła się pojawia. Często, yy, często woda leciała z, z sufitu w kościele. Dlaczego? Bo tam ludzie szukali Boga w komorach systematycznie. To nie było tak, że ludzie cały czas sobie chodzą pro Ciebie jak carska dycha, a potem przychodzą w niedzielę na nabożeństwo, chwała wstępuje! Nie! Ci ludzie szukają Pana cały tydzień! I kiedy przychodzą w niedzielę na nabożeństwo, to są nabombardowani Bogiem! I wtedy stoi takie tysiąc osób nabombardowanych Bogiem, to chwała Boża się podnosi! I mgła się pojawia! I aniołowie zaczynają tańczyć! Ale jak ci cały tydzień chodzi z diabłem za rękę, rozumiesz? W Biblii się nie siedzi, myśli się o pierdołach cały czas. Rozumiesz? To może mówi, że. No aż wam to przeczytam, bo normalnie nie mogę. So, Ewangelia Jana, zobacz. Kto przychodzi z góry? Ewangelia Jana, 3 rozdział 3.1. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Nasz duch przyszedł skąd? Z góry. Kto z Ziemi pochodzi, należy do Ziemi, posłuchaj, i mówi rzeczy ziemskie. To, co pochodzi z Ziemi, ustawicznie się interesuje rzeczami ziemskimi. To, co pochodzi z nieba, interesuje się rzeczami niebiańskimi. To jest bardzo proste. Jak pochodzisz z Polski i nawet mieszkasz na Zachodzie kupę lat, to interesujesz się Polską, a nie Nikaragułą. Tak? Bo Ty pochodzisz z Polski. Twój duch jest z nieba, więc się interesuje niebiańskimi rzeczami. Twoja dusza jest z ziemi. Ciało to w ogóle jest z ziemi. Zrobione nawet. Z prochu ziemi człowiek powstał. A więc dusza i ciało interesują się ziemskimi rzeczami. Dusza i ciało... Krzesło jest. Krzesło. Dusza i ciało mówią, o krzesło, usiądę. Wow. Duch mówi, nie, nie siadaj. Ustań i zacznij z niego głosić. To jest różnica między duchem a duszą. Dusza chce wykorzystać to do swojej wygody. Duch wymyśli coś z tego takiego, że będzie na podwyższeniu i będzie głosił. Rozumiesz? To są niezmiernie ważne sprawy. Projekt numer cztery. Narodzony z Bożego Ducha i chodzący z Bogiem małżonek. Interesujemy się na czwartym miejscu narodzonymi z Bożego Ducha i chodzącymi z Bogiem małżonkami. To jest punkt… co tam jest? Już, już nic nie zrobimy. Już nie mamy gdzie, nie będzie mógł tego zmieniać. A więc na czwartym miejscu już jest narodzony z Bożego Ducha i chodzący z Bogiem małżonym. To jest Twój skarb. Skarb. Jest to pomoc dla Ciebie najodpowiedniejsza. Możesz mieć tarcia w duszy z tym człowiekiem, możesz mieć tarcia w duchu, to jest normalne. Póki chodzisz w ciele, niestety takie rzeczy są. Diabeł będzie zawsze chciał atakować twoje święte małżeństwo. Zawsze tak było, jest i będzie. I koniec. Bo on nienawidzi tego, co święte. Nasz przyjaciel ostatnio miał objawienie. Prosiłem go, żeby napisał na portal o tym. 3 lata temu. Przepraszam, trzy no, lata temu miał objawienie, ostatnio na o tym opowiadał. Zszedł do swojej kuchni i zazwyczaj tam był kilkanaście minut w tej kuchni. W nocy. W nocy. I usiadł sobie, nie wiem po co usiadł. Modlił. Co? Modlił się. Modlił się w nocy. A, wstał w nocy i przed się pomodlić do kuchni. I spojrzał w okno i zaczął mieć wizję. I zobaczył pod jego oknem anioła, potężnego anioła, który stał z takim mieczem. I w oddali zobaczył takie pogorzelisko i mnóstwo demonów, które strzelały strzałami, które miały trafić w jego małżeństwo. I on spojrzał na te strzały, na te demony, patrzył też na tego anioła. A anioł odwrócił swoją głowę. On mówi, zobaczyłem jego piękne, niebieskie oczy. Odwrócił głowę, ale nie drknął. I taka myśl od Ducha Świętego przyszła, no nie? Od razu cały taki materiał do jego ducha wszedł, że musisz coś z tym zrobić teraz. Ty musisz wziąć autorytet. Ty musisz wziąć władzę. Wzięcie władzy przez niego, wzięcie autorytetu nad tymi demonicznymi siłami, atakującymi małżeństwo, spowoduje uruchomienie aniołów. Wiesz, kiedy ty bierzesz autorytet, kiedy, ktoś, kiedy demony atakują twoje małżeństwo, ty bierzesz autorytet w duchu nad tym, aniołowie zaczynają bronić cię, zaczynają bronić twojego małżeństwa, zaczynają bronić twojego biznesu, zaczynają bronić twoich relacji. Oni są właśnie po to, ale oni czekają na twój rozkaz. Oni czekają, że ty zadziałasz. Ty musisz to chronić, bo to jest priorytet. Na piątym miejscu dzieci w okresie wychowywania.